Cześć, mamo. Nie wiesz dokładnie. Znaczy, wiesz, domyślasz się. Jak się czuję, bo ja się czasem zaszancuję, naprawdę nerwiony. Ja muszę ciągle z wami. Ciągle muszę na was patrzeć. Tate też to wkurwia, bo też by chciał, żeby się syn wyprowadził, tak? Ja się nie dziwię. Bo sam bym chciał, kurwa, czasem was przez tydzień nie widzieć. Mieć, mieć to kompletnie gdzieś. Co się z i stanie? Co wy robicie, kurwa? Czy coś mieć, coś swojego? Nie, patrza, nie patrząc na was. Robić wszystko to, że nie przejmować się tym, że mama się, tata się martwi i koniec. Wy nie rozumiecie. Nie rozumiecie tego, ja mam być, kurwa, grzeczny, ja mam być tego, ale ja mam, kurwa, dosyć tego życia z wami. Dosyć tego gówna. Gdzie, kurwa, ja budzę się rano i chcę mi się, kurwa, wyjść, bo bo nie widzę perspektyw, kurwa. Ten dzień się ciągle powtarza. Ciągle mam to samo. Nie mam, nie mam żadnych perspektyw na życie. Ty mi nie załatwiej niczego, bo to nic nie, nie zdziałasz tym. Ale czasem wolałbym, żeby was nie było. Chociaż, kurwa, przez parę godzin. Wolałbym, żeby była jakaś obca osoba, nie wyciągle, Że nie interesuje mnie to, że ja z wami muszę mieszkać, że ty się mną opiekujesz, kurwa, bo ja tego, mi się zdaje, że ja tego już nie doceniam. Ja chcę coś więcej... Więcej od tego, kurwa. Ja wiem, że ja nie jestem, wiecie, co? Musimy tyłek podcierać, wymyć, to wszystko zrobić, tak? I mnie to też wkurza. Jakbym chciał żyć normalnie. A, a takie życie, jakie ja prowadzę, kurwa, to do normalności nie prowadzi, bo ja, ja tracę sens życia. Nie chce mi się, kurwa, żyć teraz. Ale ja muszę się trzymać, kurwa, ze względu na, na Ciebie, bo nie chcę, żeby cię, żebyś cierpiała. Bo nie chcę być samolubny. Wiecie, bo jak ja bym zdecydował coś, że ja to zrobię, to ja bym to zrobił tak. Odeszedłbym. Nie było dla mnie ważne, czy, kurwa, Ty będziesz po mnie płakać. Jakby mnie nie było. Czy ojciec będzie płakał, czy ktokolwiek. Bo ja to bym robił dla siebie. Chociaż jedną rzecz bym zrobił, kurwa, dla siebie. Dla swojego szczęścia. A tutaj ja nie mam szczęścia. Co mi tu, kurwa, zagwarantują, że co? Pójdę tam, tu. Przemieszczę ten grudziąc. Kurwa, mi się ten grudziąc nie podoba, bo ja nic w nim nie widzę. zrozumcie to. Ja nie mogę, kurwa, wiecznie być z wami. Załamany, kurwa, bo ty musisz się mną opiekować. Tak, to jest wytłumaczenie. To jest wytłumaczenie. To dlaczego mam takie być zjebane życie? Bo ty musisz się mną opiekować? Ty zrozum, że ja nie chcę tak żyć. Że wam gdzieś, czy przyjdziecie za tydzień, za dwa dni, za miesiąc, kurwa. Jak ja bym se radził, miałbym kompletnie w dupie, czy, czy was tydzień nie ma. Czy, czy was nie ma, za, za dwie godziny was nie będzie, czy coś. Jak ja bym sobie radził, to byście my nie byli potrzebni. I byście mogli sobie przez tydzień, na tydzień wyjechać, kurwa, do Juraty, czy gdzie tam, kurwa, nie wiem gdzie, nie? Czy jakieś inne wakacje, jakieś inne, wiecie co, jakieś tam w góry, czy coś. Ale ja mam to w dupie. Nie chcę, kurwa, ciągle, wiecie, co, ciągle tylko wy, Nikogo nie ma. Oprócz was, co? Oprócz so, Darek Łukasz cały czas przyjdzie i takie ma mieć życie, kurwa, ciągle w tym domu. Te cztery ściany, to, to jest wariować można, kurwa. Ja nie chcę, kurwa, takiego życia tak skończyć z rozum. Ile mam jeszcze czekać? Co? Rok? Dwa? Ja bym chciał już w tym roku. Bo za, za, za rok to nie wiadomo, co będzie, kurwa. Widzisz, co się na świecie dzieje. Ja nie mam na co czekać. Na co czekać, tak? I naprawdę, wiecie co? Nie chce mi się żyć. Ja nie myślę samolubnie, ale kurwa nie chce mi się żyć ciągle na was patrząc, że, że ty przyjdziesz, że ty wszystko mi zrobisz, tego wszystko jest fajnie, ma być zadowolony, kurwa. Owszem, nie jestem z tego zadowolony. Bo chcę żyć. No nie kurwa, żeby mi kupisz... Tak jak powiedziałem, na, ja jakiś piszę kurwa, będę szczęśliwy. No, szczęśliwy jestem bardzo. Ja szczęśliwym by był, jakbym was kurwa w tydzień nie widział. Jak nie musiałbym się przejmować. Gdzie oni tam są? Co tego? Jakbym sobie radził. W tym życiu. Umiał za herbatę, kawę zrobić. Iździeś. Bez waszej ingerencji. Bez waszego, kurwa, że z tyłu idziesz za mną i mnie pilnujesz, kurwa, żebym coś nie odjebał. Takiej samodzielności ja potrzebuję. A nie takiego, kurwa, ciłania. Wiecie co, wiecznie za mną mamusia chodzi, kurwa, całe życie. Albo tatuś. Tego bym chciał. A nie tego, co wy mi fundujecie. Może zrozumiesz to, co powiedziałem tutaj. Dlatego jestem taki przybity. Też. Nie chcę już tego, słuchać, że ty mi załatwisz to czy tamto. Kupę nagrodek, prezentów. Plastikowych prezentów, kurwa. Bo ja się znam na technice. W dupie mam tę technikę. Ta technika kiedyś jebnie. To, to nic nigdy nie jest twoje i... I to jest, wiecie co, to jest wszystko o dupę potłuc. Także nie obiecujcie mi, kurwa, że coś zmienicie, bo wy nic nie potraficie mi zmienić, poprawić mi ten komfort tego życia, kurwa. Ciągle jestem w takim, wiecie co, takim życiu wiecznego komfortu, tak? Takie, Takie życie, że wiecznie wszystko mam, nic nie muszę. Bo co wszystko dostanę pod nos? Strefa komfortu, jak to dzisiaj mówię. No. Ale ja kurwa nie chcę, tak? Wiecie co? Nie chcę. Na pewno się domyślacie, jak ja bym chciał. Te życie mieć, tak? Jak je spędzić? Czy coś? Co myślisz, że mnie na, na informatykę? tego. Ja nie chcę, kurwa, zajęć, bo zajęcia nic nie zmienią. Rozumiesz? To są tylko zajęcia, tak? Co... Pójdę po zajęciach i będę był powrotem do domu i jak było na zajęciach i tyle w temacie, kurwa. Ja nie chcę mieć, kurwa, zajęć, że iść do szkoły i się uczyć, bo to mnie główno interesuje już. Ja chcę mieć życie. Zrozum. Życie. A nie... Nie, że ty mi załatwisz, kurwa, że ja pójdę na informatykę, pójdę gdzieś tam i... Ja nie chcę tak. Ja nie chcę, kurwa, tak, bo ja chcę mieć swoje życie. Mnie nie interesuje, kurwa, edukacja, żeby się dalej uczyć. Tylko ja chcę mieć swoje życie bez was. Może dlatego tak jest. Tyle. Może... Może kiedyś tak będzie. Do zobaczenia. Cześć, mama. Może zrozumiesz, co tu powiedziałem. Co miałem na myśli?